Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki Olaf Warzyński. Szef BBN-u dymisji, szefa służby kontrwywiadu wojskowego Jarosława Stróżyka. To odpowiedź Sławomira Cęskiewicza na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera. A chodzi o cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa.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 ponadpartyjnym. Arkadiusz Gruszczyński. go za to Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Seldo, magazyn gospodarczy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 Yy, więc to już jest yy, szara strefa. I pomysł Ministerstwa Sportu i Turystyki tutaj jest taki, żeby... Centralny rejestr, który w tej chwili ma zacząć funkcjonować. A to dodajmy jest efekt regulacji unijnych. Tak, to jest efekt regulacji. Tak, tak, Rozporządzenie zobowiązuje każdy kraj, żeby y, wprowadził centralny rejestr obiektów zakwaterowania. W tej chwili w Polsce mamy takie ewidencje gminne. Każda gmina robi to trochę inaczej, a trochę, inaczej trochę czego innego wymaga od, y, od obiektów. Więc tutaj będziemy mieli jednolite zasady. E, centralny rejestr.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 Unii Europejskiej. I to jest e, i kluczowa, e, pierwszy i kluczowy kierunek, podkreślony także przez Petera Madziara jako zwrot od tej polityki zależności od Rosji, od e, naszych konkurentów wrogów, e, ku polityce firmowanej Sojuszem Północnoatlantyckim, kierunkiem też północnym, który jest dla polskiej polityki zagranicznej tak ważnym, kierunkiem, e, którego osią jest bezpieczeństwo. Druga, tutaj mówimy też o bezpieczeństwie energetycznym, druga, druga, drugi element to jest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 wspomniałem różni politycy, którzy chętnie by być może zajęli miejsce Wiktora Orbana jako lidera tych, którzy ową ambicję europejską są gotowi sprzedać obcym, wrogim nam lub konkurencyjnym co najmniej siłom, którym wcale nie zależy na spójności strategicznej, na sile Europy, na, na budowie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 będzie je prostował nowy węgierski premier? Czy przejdzie ja myślę, na że należy jest być śmiechem. On zresztą to robi. Jeżeli dostał, bo poszedł też do mediów publicznych węgierskich, A tak, dzisiaj które sporo zamierza... w tak.